Czerw, jeszcze wczoraj, ani nie już bez wielu. Dzień za dnie, jak hutaczerów Jutro już pan, jak Tadeusz. I jak każdemu, dzień za dnie mija. Życie to chwila, poniedziałek, wtorek, środa. Czwartek, piątek, wreszcie sobota. Niedziela, znów poniedziałek. I tak dalej, kręci się przez życie całe Obłędne, błędne koło I masz ten wałek, że masz pełną tego świadomość A te życia towarzysz Jego złą i dobrą stroną Nie zmienisz nic wzyroniąc, się nie uć, nie ma cudów Czy chcąc tę myśl pominąć, zapomnieć o niej spróbuj tu powiesz Pano, po co to mówię Ty przecież wiesz to, nie wątpię, wiesz to Zapoznaj się z dalszą treścią Musiałem o tym napisać dziś Chcąc, nie chcąc, dziś zdałem sobie sprawę Jak ważną jest to rzeczą, dni lecą Przyszłości nie ma, nie istnieje przeszło Jest tylko tu i teraz, w tym jest wieczność, szedłem dziś z moją muzą Okrąg cmentarną ścieżką, smur ciekło u góry, a u stóp wokół pieku, Hades, brak rytmów serca, niewyczuwalne tętno tysiącom ludzkich istnień niech ziemia będzie lekką, we dwoje raźnie tu, kurczowo od serca ręką trzymałem jej dłoń, w krainie wiecznych tęsknot, w tym duszno się zrobiło poczułem na szyi brzeszcza, od tysiące dreszczy przeszło, na przemian zimno, ciepło po prawej postawiony, świeżo grób pierwszy rzut oka, jest inny, tylko popad zdjęcie cztery forma, ramka jest złota, otacza postać młodego chłopca radość jest w jego oczach, jest tlen w jego płucach. W włosach spoczywa dziś tutaj A wczoraj miał coś w planach, coś chciał zrobić, coś musiał Dziś można dyskutować Czy jest gdzieś jego dusza, w mym oku była łza U boku moja muza Tuż, tuż życie w gruzach Przy zdjęciu epitafium Lipowi, Olivia Cóż za nimi i nastrój Dla świata byłeś nikim, dla niektórych byłeś światem Wyobraź sobie dziewczynę Gdy lała to na papier, ornament w czarny lakier Krzyż zdobi tabliczka Rok 79 dał mu początek życia To zły czas by umierać 22 lata, ciężko mi o tym Pisać, gdzie Bóg jest, a gdzie szatan zła data, ta granica dolna to jakaś pomyłka, życie to miała być chwila a nie tylko chwilka Już wiesz o co mi chodzi W tych nędznych linijkach Dzień za dniem umyka Szacunek miej dla życia To wielka tajemnica Nie tak banalna jak fisza Niezwykła zmysły przerasta Zawodzi tu logika Religia daje wiarę Pewność miał tylko Jezus Cokolwiek byś nie wierzył Staniesz na styksu brzegu Dzień za dniem zmierzasz ku niemu I ja ku niemu zmierzam Życie to chwila Pamiętaj Nie rezygnuj w nim z serca. Nie rezygnuj w nim z serca Znajdź życia, chęć w tych wersach To dla ciebie ta refleksja Podpisano wozu, zbędny komentarz. Dzień za dniem, jak u taczelów, Jeszcze wczoraj ani róż bez pieru. Dzień za dniem, jak u taczelów, jutro już pan, jak Tadeusz, dzień za dniem, jak utaczerów, Jeszcze wczoraj ani róż bez pieru. Dzień za dniem, jak utaczerów, jutro już pan, jak Tadeusz.